Wszystkie moje suki mówią Dobra kurwa no siadę, Patera, patera, patera, patera Sukces co to? Kuwa? Jakaś babka, ty Zdoram, babka Ręką tak machasz. ty, ty nie widzisz je łopie. Tu jest zabudowany. 50 kilometrów. O nie, nie, nie. 110, babka, babka, nie masz racji. Ja mam kurwa Audi S4. A mnie to gówno obchodzi. Tu jest 50 na godzinę. Dalej babka. Dobra, spierdalam stąd. Wreszcie się sprawdziło. Sukces zawdzięczo tylko sobie. Przychodzę z chłodkiem na rozprawę tak.